Uaaaaa... Oh, gorąco... Oh. No, nuda na chudę. O oh, kurde... Może ten... Może coś... Co? No nie, może... No, no. Co? Myślisz o tym samym co ja. No myślę... Może poszukamy jakiegoś zabójcy. No możemy. No tylko... gdzie my go teraz znajdziemy? No właśnie to jest... Jest Zabójcy nie chodzą drogami. Zabójcy są ukryci. No i znajdź tu takiego. Jest takie proste. Znajdź takiego, który ma naboje, by zabić nasze oczy. No, to by było. Ale postaramy się. Może coś się da. No trzeba było spróbować. Po co ruszymy się tam co?